Paweł Cymiński z portalu projektu postturysta.pl jest z nami. Pytają Państwo za pośrednictwem telefonu, co się stało z tą turystką, która z języka trola, z Trolltunga, czyli tej skały wiszącej nad jeziorem w Norwegii spadła. No Przypominam, że skała była zawieszona, jest zawieszona wciąż 700 metrów nad jeziorem. Dlatego myślę, że pytanie, czy turystka przeżywa, możemy pozostawić bez odpowiedzi. Paweł, rozmawiamy tutaj o różnych przykładach tego, jak turyści, my przecież czasami, bo przecież jesteśmy turystami nierzadko, nie jak my się zachowujemy, będąc gdzieś za granicą, czy na wyjeździe, na urlopie, na wakacje, jakich tych przykładów coraz więcej nam się przypomina. Powiedz o przykładzie z Iranie, miał tak, miałeś ostatnio. do czynienia ostatnio. Ostatnio spędziłem miesiąc w jaździe w Iranie. To jest takie pustynne miasto, którego stara część jest zbudowana naprawdę z gliny i słomy. Natomiast ma bardzo ciekawe i fajne dachy. Dachy, na których czasami można suszyć różne rzeczy i ludzie chodzą nad bazarami po tych dachach. Natomiast chodzą mieszkańcy i wiedzą gdzie należy chodzić. Czasami uda się wejść turystom. Fajnie mieć zdjęcie z dachu nad bazarem. No w Hongkongu, ja wiem, że jest taki sport, żeby wychodzić na, na te wieżowce najwyższe no. i tam gdzieś sobie przechodzić bez zabezpieczeń, nielegalnie. No właśnie, no i, i, i to zawsze jest to ryzyko. Myśmy tutaj mówiliśmy przez przerwie, że każdy turysta ma sobie coś z kaskadera, a przynajmniej niektórzy. I, no i w związku z tym turyści, którzy wchodzą na te dachy, ale nie wiedzą, które z tych dachów są nowsze, które starsze, czasami spadają razem z tymi dachami, no bo to słoma i siano i się łamią. Albo czasem nawet i gorzej, bo łamią nie nogę, ale kręgosłup. Ale ci, którzy przeżyją na Facebooku są sławni. Może o to chodzi. Tak, no oczywiście, że jak ktoś miał coś strasznego, jakąś przygodę, niebezpieczeństwo i potem wyszedł z tego obronną ręką, no to jest zwycięzcą, a zwycięzców się kocha. No właśnie. Załóż proszę słuchawki, bo teraz słuchacz będzie z nami. Pan Przemysław, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy pana. No więc ja chciałem właśnie opowiedzieć o takim przypadku, kiedy my, mający się, ja i moja dziewczyna, mający się za rozsądnych ludzi, właśnie podróżujący, mieliśmy takie chwilowe zaćmienie. Mianowicie w Island na Islandii, zwiedzaliśmy sobie Islandię i trafiliśmy y, na jej południe. Tam taka jest wioska Vik, bardzo urokliwe, słynne pla plaży z czarnym piaskiem. I w jej pobliżu są takie piękne klify. Klify, jeden z nich jest szczególnie znany i taki urokliwy, gdyż właśnie jest taki klif wychodzący trochę w morze na południe i łączący się takim skalnym mostem z drugim, drugim kawałkiem ogromnej skały, który właśnie wychy, wychyla się z morza. No i właśnie można po takim moście teoretycznie przejść. No i wysiedliśmy tam z samochodu, przyszliśmy sobie w okolice tego mostu, tam ładna latarnia morska. Trzeba dodać, że w, w pięknych okolicznościach przyrody, gdyż właśnie wtedy padał ten słynny poziomy islandzki deszcz mm -hmm. czyli przy takim wietrze. No i zaczęliśmy się po rozejrzeniu się po okolicy ładować na ten most, osłaniając się przed właśnie podmuchami tego wiatru, przed deszczem. Gdzieś tak w połowie tego mostu tak kucałem i sobie stwierdziłem, Boże, ty naprawdę ewentualne zrobienie zdjęcia jest warte tego, żeby się znaleźć te parę metrów w dół. A jeszcze śmieszniejsza jest sprawa taka, że przypomniało mi się dokładnie w tej chwili, że dosłownie parę dni temu czytałem o tym, że w Portugalii właśnie jakaś para Polaków chciała sobie zrobić zdjęcie też na tle klifu, który właśnie z kolei wychodził jak najbardziej na zachód yy, z, z tego miejsca. No i właśnie oni nie przeżyli tego, z próby zrobienia tego zdjęcia, więc w tym momencie rozum wrócił i stwierdziłem, że może jednak będzie lepiej, jak będziemy ubożsi o to jedno zdjęcie, a, a bogatsi o dalsze doświadczenia. I wtedy zawróciliśmy. W każdym razie, konkludując, chciałem powiedzieć, że to nie jest nic dziwnego, że ludziom przychodzą głupie myśli do głowy grunt, żeby się opamiętać w porę. Panie Przemysławie, a co spowodowało, że ta refleksja w pańskiej głowie się pojawiła i ten rozsądek wrócił po tej chwilowej pomroczności? Skąd się wziął ten impuls do wrócenia do normalności? No to, no to trzeba powiedzieć, że ja jeszcze walczę ze swoim lękiem wysokości, więc może to też miało swój udział, ale jednak te klify na Islandii są z reguły, jeżeli już są i się zbiedza, to są bardzo wysokie, więc właśnie jest niezapomniane wrażenie, jak się właśnie jest na, takiej, na takim cyplu dosyć odsłoniętym, który jest paręset metrów nad morzem i właśnie na dole gdzieś to szare morze tak sobie faluje, tak dosyć w agresywny sposób. No I woła, i, i woła. Tak, i widać właśnie taką odchłań i wtedy człowiek stwierdza, że no, może jednak, jeżeli ten wiatr sprawia, że musi aż się przyginać do ziemi, to może jednak lepiej odpuścić. Nogi zapas. Tak, rozsądku nabyć, bo, bo mówię, no, będzie jeszcze tysiąc okazji do zdjęcia, a może się okazać, że to jedno zdjęcie będzie kosztować te wszystkie okazje. Nie będzie pan znane, bo napiszą o panu w gazetach. Bardzo dziękuję panie przemysłowi. Tak, właśnie, dobrze, dziękuję bardzo. Paweł, mam pytanie jeszcze, bo mówiłeś o tym, że my turyści, kiedy wyjeżdżamy za granicę, to koncentrujemy się na sobie, mamy ten imperatyw hedonistyczny gdzieś na pierwszym planie, Egoistyczne podejście do tego, co się dzieje z nami w danym momencie i traktujemy tych ludzi w innych krajach jako pewien dodatek, który ma zapewnić nam przyjemność. Ty oraz ludzie związani z projektem posturysta.pl staracie się trochę odwrócić tę tendencję i robicie coś, co wydaje się na pierwszy rzut oka jakoś nienormalne, bo... <śmiech> Uczycie turystów, w jaki sposób z turystyki korzystać. To uczucie czegoś, co wydaje się naturalne, bo przecież wiem, jak być turystą. Biorę aparat, wyjeżdżam i dobrze się bawię wracam. Ale wy staracie się pokazać trochę inną stronę i pokazujecie, w jaki sposób robić to przyjemnie, ale jednak z sensem odpowiedzialny. Tak, znaczy bardzo nam e, zależy na tym, żeby skomplikować turystom myślenie. Jak pokazać, że to profesorom właśnie... po co? Przecież wakacje mają być łatwe, proste i przyjemne. No właśnie fajnie by było, gdyby myśleć o tym miejscu, do którego jedziemy nie tylko jako miejscu naszego wypoczynku, ale również miejscu, w którym żyją ludzie, e, którzy czasem na tym tracą, czasem na tym zyskują, e, żeby myśleć o sobie i o tym, dlaczego tam się jedzie, po co się jedzie, jaki się ma wpływ na ten świat. Mm, i, e, no I my rzeczywiście o tym uczymy, żeśmy prowadzili już ponad 100 szkoleń w całej Polsce w ciągu ostatnich trzech lat. Od czego zaczynacie takie szkolenie? Jakie jest pierwsze zdanie? Kto to jest turysta? I ludzie mają odpowiedzieć? I ludzie mają odpowiedzieć. I jakie są odpowiedzi? Odpowiedzi tutaj są bardzo trafne. To hmm. jest ktoś, kto ma dwie rzeczy. Czas i pieniądze, Aha. po pierwsze. A po drugie, opuszcza swoje miejsce zamieszkania, żeby gdzieś... Spędzi swój wolny czas, ten właśnie, który ma. E, natomiast potem zaczynamy wchodzić w ideologię. tak? Jeżeli ma czas i pieniądze, to czy każdy ma czas i pieniądze? jeżeli nie każdy ma ten czas i pieniądze, no to a, czy, czy ludzie, którzy mm, nie mają tego czasu, pracują w turystyce, są elementem tej turystyki? jeżeli mm -hmm. są elementem, czy coś dla nich odpowiedzialni? Czy coś nas łączy? No i tam sobie e, gadamy i ćwiczymy o, o różnych rzeczach. E, i, I to chyba przynosi niezły skutek. Mam takie wrażenie, że myśmy przeszkolili już kilka tysięcy osób Pracujemy też z firmami i ten tak zwany feedback, takie brzydkie słownictwo korporacyjne, oddźwięk, który dostajemy, jest bardzo pozytywny. Zdarza nam się, że ludzie potem piszą do nas i mówią: słuchajcie, to, to, to zrobiliśmy tak. Czy, czy albo pytają się nas, czy należy, nie wiem, pojechać do tego parku z lwami, czy nie. I co my o tym myślimy? A należy? Zależy od parku. Niektóre parki w Afryce, gdzie są lwy, są parkami świetnymi, gdzie się troszczy o te lwy, a inne to są z kolei takie miejsca, gdzie małe lwy się daje turystom, żeby karmili. Jak już trochę dorosną, no to się jeździ samochodami wokół nich, żeby je oglądać, a jak są trochę starsze, no to się oddaje na ostrzał dla innego rodzaju turystów. Tak? Albo się je usypia częściowo, żeby można było je pogłaskać, żeby turyści zdjęcie sobie nie robili. Tak, no oczywiście. No, jakby turyści kochają macać dziką przyrodę, mimo że dzika przyroda nie lubi być macana. A jeżeli chodzi o twoje własne wyjazdy, czy, czy w tobie też tak prywatnie zupełnie też coś się zmieniło w trakcie lat jeżdżenia w te czy inne miejsca, do Iranu na przykład? Sajn, y mi się bardzo dużo zmieniło. Ee, zwłaszcza kiedy zacząłem jakby st studiować to, to, to zjawisko turystyki i potem samemu o tym uczyć. Natomiast jakieś 3 lata, 2 lata temu postanowiłem zrobić próbę i wyjechałem do Gwatemali. O Gwatemali nie wiem nic. Nie, nie, wiem, nie, nie mówię po hiszpańsku. Ja jestem mhm. orientalistą, zajmuję się Azją i Afryką Północną. No więc wyjechałem jako taki taki typowy, można powiedzieć, turysta, który nic nie wie i jedzie. I chciałem zacząć... miałeś z, z deszkiem? E, nie, ale miałem aparat taki za 300 zł. E, no, e, I taki, taki głupi aparat. No i sobie jeździłem po tej Gwatemali przez miesiąc i, e, i łapałem się cały czas na błędach. Właśnie to już potem, tak naprawdę, jak już przychodziła do mnie ta refleksja wieczorem, na przykład leżałem hmm. sobie w łóżku, było e, zimno, bo to Gwatemala jest górzysta. Tak sobie myślałem, co robiłem dobrze, co robiłem źle i, e, i, i to była taka konkluzja, że to jest strasznie trudne być odpowiedzialnym turystą, tak? To nie jest proste. To, to jakby nigdy się nie jest w pełni odpowiedzialnym czy świadomym turystą. E, natomiast warto znać te procesy. Procesy, które istnieją w turystach. ekologiczne, ekonomiczne, socjologiczne, kulturoznawcze. To jest kulturowe. elementem pewnego systemu i się ma wpływ na ten system swoim działaniem. Dokładnie. Jakby trze trze trzeba umieć te procesy e, rozróżniać i wiedzieć, jak się odnaleźć w tym. E, natomiast e, to jest bardzo trudne i my staramy się tego uczyć, ale tak naprawdę staramy się chyba bardziej uwrażliwiać ludzi uwrażliwiać, że to jest ważne, że to jest potrzebne, że turystyka jest gigantycznym zjawiskiem, chociażby ekonomicznym, tak? 10% globalnego produktu brutto to jest turystyka. Czyli z, do, na, z każdego dolara na świecie 10 centów kręci się wokół turystyki. To jest jeden z największych branż ekonomicznych y, świata. Y, czy nie wiem, co 11 osoba na świecie pracuje w turystyce. No więc uczestnicząc w tak wielkim systemie, jako Klient tak naprawdę, taki konsument na wakacjach, mamy na ten system wpływ. Jak, robić, jak, jak e, używać swojego wpływu, żeby świat był lepszy? A powiedz mi, a jeżeli w ramach takich szkoleń spotkasz delikwenta, który ci powie: Ale dlaczego ja się mam starać? A dlaczego mam sprawdzać, czy ten czy inny park w Afryce zajmuje się lwami w ten czy inny sposób? Przecież płacę, więc wymagaj, jestem klientem. To jest na zasadzie takiej, że no, mogę. A skoro mogę, to dlaczego nie? Tak, znaczy my na samym początku w ogóle często mówimy, że my nie mówimy jak jest. Każdy ma swój własny system etyczny i każdy powinien samemu sobie te informacje czy ten sposób myślenia, który my prezentujemy, jakoś przetrawić i potem co z tego wyjdzie, to wyjdzie. Natomiast też tłumaczymy, jak często pewne zjawiska mają wpływ na nas samych, mimo że sobie nie zdajemy sprawy. Pewnie nie mamy czasu, ale tak króciutko mogę tylko powiedzieć, że w tej chwili jest problem z Chorwacją, która 25% budżetu pochodzi z turystyki. My tam jeździmy na wakacje, ale jak tylko to wszystko runie, bo na przykład się otworzą nowe plaże dookoła basenu Morza Śródziemnego, mm. w Grecji czy gdzieś tam, znaczy w Grecji są otwarte, ale nie, w Egipcie, to, to Chorwacja splajtuje. I kto za to zapłaci? My, Unia Europejska, tak? My będziemy wspierać Chorwację, więc tak naprawdę my nas to gdzieś tam dotyka i musimy sobie zdawać z tego sprawę. Wymagasz od ludzi głębokiej refleksji. Tak, ale potem ich na końcu zawsze przepraszam, bo czasami tak, tak, tak, ci ludzie po ośmiu godzinach szkoleń, tak, to są bardzo intensywne szkolenia, pytają się, to co mamy robić? Czy mamy nie jeździć? Ja mówię, nie, nie, przepraszam, ja w ogóle nie chciałem doprowadzić do takiego stanu. To chodzi o to, żeby jeździć, tylko żeby starać się to robić jak najlepiej. Jak najbardziej odpowiedzialnie względem tego miejsca, gdzie się i tych ludzi, których się odwiedza. Paweł Cewiński, posturysta. Paweł, dziękuję. Dzięki.